Cześć Wam, Ewa Alkoholiczka. Czy mnie dobrze słychać? Okej, okay, fajnie. Z góry przepraszam, jeżeli pies będzie szczekał, ale niestety nie jestem w stanie tego powstrzymać. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt to przeszkadzało. Więc tak, w temacie kroku ósmego zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Ja powiem wam, że zapisując się tutaj na tą speakerkę, bardziej pomyślałam o terminie, który mi pasuje, niż o tym, o tym kroku, na który się piszę. I dopiero sobie później zdam sprawę z tego, że jest to krok, który, którego się najbardziej bałam od samego początku i który sprawił mi najwięcej kłopotów i problemów ale jest to też krok, który dał mi chyba największą ulgę i największe uwolnienie. Ja do tej pory chyba ten krok jeszcze gdzieś tam go pogłębiam i, i zagłębiam się w, w to, kogo mogłam skrzywdzić, ale to zaraz o tym też bardziej szczegółowo opowiem. Najpierw też chciałabym opowiedzieć, jak w ogóle trafiłam do wspólnoty, a, a potem troszeczkę o programie i o kroku ósmym. Ja generalnie we wspólnocie jestem od roku i siedmiu miesięcy. Program skończyłam myślę, że około 9 miesięcy temu. Zrobiłam go raz i zrobiłam go dość szybko. Do tej pory się tak zastanawiam, czy, czy nie za szybko. Ale jakby też nie mnie to oceniać, tak? Taką drogę wybrała moja sponsorka i, yy, i jakby to jest jej decyzja, i nie mnie to oceniać, czy on był szybko czy nie szybko, był zrobiony. Natomiast yy, ja kroki stawiam przecież codziennie, tak? I, i do tej listy, yy, kroku ósmego, można sobie też i dopisuję sobie te osoby. Yy, Robię to Staram się robić to na bieżąco, oczywiście w roku dziesiątym, ale coraz bardziej się też zagłębiam w swoją przeszłość i czasami przychodzą mi do głowy osoby, których nie zdążyłam, nie zdążyłam wpisać podczas robienia programu. Ja trafiłam do wspólnoty w stanie takim, że już nie byłam w stanie się zatrzymać. Ja pracowałam ciężko nad, nad tym, żeby stać się alkoholiczką, bo pracowałam 20 lat na to. Od pierwszego momentu, kiedy spróbowałam alkoholu, kiedy po prostu znalazłam się w jakimś w ogóle innym wymiarze. Miałam wtedy chyba 15 lat i, i to był pierwszy raz, kiedy spróbowałam i to był pierwszy urwany film, których później było mnóstwo, bo bo ja nigdy nie umiałam się zatrzymać i te urwane filmy wydawały mi się na początku normalną rzeczą. Myślałam, że wszyscy tak mają albo myślałam, że po prostu ja tak mam, bo, bo za mało zjadłam, bo byłam Zwęczona, bo to, bo tamto. I w wieku nastu lat to jeszcze było takie dla mnie może nienormalne, ale Wydawało mi się, że, że wszystko jest ok, że inni też tak mają. Ale od początku, jakby po wypiciu tego alkoholu, poczułam się wreszcie mm, tolerowana, lubiana. E, czułam się pewnie w towarzystwie, byłam odważna, byłam od, z, zawsze w centrum zainteresowania i to mi się wydawało, że mi to pasuje. Przepraszam, e, ktoś do mnie dzwonił, mam nadzieję, że słychać. I zaczęłam, zaczęłam nadużywać tego alkoholu um, bardzo szybko i na początku były to jakieś tam weekendowe picie, potem, potem zaczęłam popijać w tygodniu. Um, przez co dość szybko zszargałam sobie opinię, pochodzę z małego miasta, więc, więc łatwo było sobie wyrobić tam Odpowiednią opinię e, na rozrabiać, e, więc pomyślałam sobie, że zmienię miasto y, na inne i wtedy będzie lepiej, i, i, i, i, i po prostu to miasto nie jest dla mnie, bo jest za małe, bo, y, bo jest nieodpowiednie towarzystwo i tak dalej, i tak dalej. Zmieniałam miasta zamieszkania najpierw, potem za, zmieniałam kraje, potem zmieniłam kontynent. I po 10 latach podróżowania po pijaku wróciłam do Polski i byłam, byłam w stanie okropnym. Czułam, że coś jest nie tak, wiedziałam, że za dużo piję, ale absolutnie nie sądziłam, że jestem alkoholiczką. Wydawało mi się, że mam chorobę psychiczną. I i zaczęłam y, rozglądać się za, za różnymi terapiami, za, y, szukałam sobie różnych diagnoz, y, czytałam dużo, stwierdziłam, że może mam chorobę dwubiegunową albo borderline. Y, zaczęłam y, chodzić do terapeutów, ale nie mówiłam im całej prawdy, mówiłam, że y, mówiłam im o swoich objawach, że się nie czuję y, y, nie czu że czuję pustkę, że się nie czuję częścią społeczeństwa, że mam problemy nie wiem, pod, z wydawaniem pieniędzy, z, z, zmieniam partnerów, zmieniam pracę, coś jest nie tak, ale nikomu nie mówiłam o tym, że nadużywam alkoholu. Oczywiście terapeuci pytali mnie, czy, czy piję, tak? bo mówiłam, że no, że się zdarza. tak. Nie mówiłam im, że tracę kontrolę e, praktycznie co weekend, i nie pamiętam jak trafiłam do łóżka, jak się, jak się skończyła gdzieś tam impreza, jak wróciłam do domu, o tym nie wspominałam absolutnie, może w głębi duszy już wiedziałam, że, że moja sytuacja jest gorsza niż mi się wydaje, w sensie takim, że jestem alkoholiczką, ale jakoś próbowałam się przed tym bronić, bo przecież alkohol był moim przyjacielem, nie byłam w stanie w ogóle sobie wyobrazić, że mogłabym żyć bez alkoholu. I tak w ogromnym skrócie, ale po, po latach tutaj już w Polsce spróbowania różnych terapii i różnych diagnoz, ja dostałam diagnozę taką, jaką jej oczekiwałam, że mam borderline, zaszufladkowałam siebie tam, weszłam na leki antydepresyjne Oczywiście to w ogóle nie pomogło, dlatego że równolegle cały czas spożywałam alkohol. Przyszedł Też tak w skrócie, ale przyszedł COVID i wtedy wydawało mi się, że już wszyscy piją. Nikt nie chodzi do pracy, ludzie pracują zdalnie, więc, więc ja sobie po prostu codziennie gdzieś tam kupowałam wino i to wino piłam. Kończyło się na tym, że potrafiłam wypić pięć butelek pina Budziłam się, widziałam tylko butelki. Rano się ogarniałam szybko, robiłam makijaż, kąpałam się i pracowałam zdalnie przeważnie. Potem szłam na siłownię, biegałam i już po drodze z siłowni czy z biegania po drodze odwiedzałam żabkę i kupowałam następne wina. Ostatnie moje chwile, takie jeszcze, gdzie, gdzie tego alkoholu nadużywałam, to już. To już, to już było codzienne picie. Natomiast y, y, ja nigdy nie... Y, ja pracowałam y, i byłam dość wysoko funkcjonująca, natomiast praca mi sprawiała ogromne trudności już pod koniec. Pr Przeważnie te piątki i poniedziałki to były takie trudne dni, dlatego że w piątek ja już wymyślałam o tej butelce wina, którą otworzę, a w poniedziałek Miałam ogromnego kaca, nie byłam w stanie pracować ani obcować z klientami, więc siłą rzeczy ta sfera mojego życia też została taka przeze mnie zaniedbana. Jak już stwierdziłam, że rzeczywiście ta moja choroba psychiczna, może ona gdzieś tam jest, ale problem mój głównie wiąże się z alkoholem to wiedziałam, że w momencie, kiedy ja sięgnę po pomoc, to już dla mnie nie ma odwrotu. Więc ja ten moment e, wydłużałam. Ja nie chciałam. Ja stwierdziłam, że jeszcze, to nie jest jeszcze moje jedno. Ja wiem, że ja nadużywam, ale ja przecież nie stoję pod sklepem. Przecież ja nie chodzę, nie zataczam się po osiedlu. Przecież ja y, y, nie wiem, nie śpię na, na śmietniku, tak? Nie proszę o pieniądze pod sklepem i nie robię tak naprawdę nikomu krzywdy, bo przecież piję w domowym zaciszu, nie mam dzieci, nie mam męża, więc przecież to nikomu nie przeszkadza, na, zdro na zdrowiu jeszcze nie podupadłam, więc no, jeszcze nie jestem taką przecież alkoholiczką, tak? więc ten moment, kiedy ja postanowiłam, że już czas sięgnąć po pomoc, to jest moment, kiedy ja gdzieś tam zgubiłam dwa dni po drodze więc zaczęłam pić w czwartek, obudziłam się w niedzielę i dwóch ostatnich dni kompletnie nie pamiętałam. Nie pamiętałam, czy nakarmiłam psa, nie pamiętałam, czy z nim wyszłam, nie pamiętałam, jak skończyła się impreza, jakim cudem znalazłam się u siebie w domu. Nie mogłam znaleźć moich rzeczy, mojego telefonu, mojego portfela i kompletnie jakby dwa dni gdzieś zaginęły, tak? Piątek, sobota, w niedzielę się obudziłam, to, to, to byłam oczywiście w swoich rzeczach, częściowo ubrana, więc nawet nie wiem, co się wydarzyło i się wtedy poważnie wystraszyłam yy, i stwierdziłam, że chyba to już jest ten czas. I pamiętam wtedy otworzyłam laptopa, yy, znalazłam, yy, znalazłam gdzieś jakiś, yy, jakąś stronę, tam trzeba było napisać swój numer telefonu i ktoś miał się do mnie odezwać. Na drugi dzień rano zadzwoniła do mnie alkoholiczka e, i ona, e, e, e, i ona jak, jak odebrała ode mnie telefon czy, czy zadzwoniła do mnie, e, stwierdziłam, że to jest normalna kobieta, normalnie się z nią rozmawia. Mi się wydawało, że w ogóle będę miała do czynienia z jakąś kosmitką, nie wiadomo kim. E, ona mnie zapewniła, że to jest wszystko anonimowe, że, że na spokojnie. Ja wtedy pamiętam, że nie byłam jeszcze gotowa na meeting, ale ta gotowość przyszła dość szybko, tak po długich rozmowach z tą, z tą dziewczyną. E, I na pierwszym meetingu znalazłam się bodajże tydzień czy dwa tygodnie po, po tym telefonie i po tej prośbie o pomoc. E, I od tej pory, ja już e, dla mnie nie było powrotu. Ja już pozamykałam wszystkie furtki e, i. E, i powiem wam tak, ten pierwszy krok, który trzeba było postawić teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że nie był taki trudny. Wtedy mi się wydawało, że odstawienie alkoholu to jest po prostu najgorsze co może być i, i że nic innego nie może być tak trudne. Natomiast okazało się, że odstawienie alkoholu nie jest wcale takie trudne ale praca z emocjami swoimi i radzenie sobie ze swoimi emocjami i to co przychodzi później to jest dopiero to jest dopiero prawdziwa taka praca i to wymaga o wiele więcej niż samo odstawienie picia, bo mi zajęło dwa tygodnie, po dwóch tygodniach już nie miałam obsesji picia natomiast jeśli chodzi o pracę na programie i to co się wydarzyło podczas programu i co się dzieje po programie i to jak ja mam sobie radzić teraz uczę się radzić sobie z emocjami i uczę się tak naprawdę życia w społeczeństwie i to jest prawda nie rozumiałam tego na początku jak to słyszałam na mityngach ja się uczę w, od początku tak naprawdę wszystkiego życia, odpowiedzialności yy, uczę się o sobie o swojej kobiecości o yy, nabieram poczucia własnej wartości, które było tak naprawdę praktycznie zniwelowane do zera, ja nie miałam poczucia własnej wartości, ja nie szanowałam siebie, nie szanowałam innych, pozwalałam innym przekraczać swoje granice, ale ja robiłam to samo, więc do mnie to wszystko przychodzi tak naprawdę dopiero teraz i ja dopiero teraz, po półtora roku zaczynam tak naprawdę rozumieć, o co, o co w tym wszystkim chodzi i uczę się od zera. Staram się teraz na co dzień być po prostu lepszym człowiekiem. Staram się spłacać swój dług wobec wspólnoty, bo dostałam bardzo dużo i staram się też to w jakimś stopniu oddać. To jest codzienna ciężka praca, ale ja widzę efekty. Po prostu ja kiedyś, wiecie co, na mitingu usłyszałam coś takiego i to chyba zapisało się w mojej pamięci najbardziej, bo ja myślałam, że jak nie będę piła, to się skończy życie. A ktoś się na mityngu stacjonarnym, na którym byłam, powiedział e, coś takiego. I to zdanie dla mnie było wtedy najważniejsze, do tej pory pamiętam, że najgorszy dzień z okresu, kiedy ta osoba nie piła, jest, jest najgorszy dzień i tak jest lepszy, e, i tak jest lepszy od tego, w którym... Eee, najlepszego dnia, w którym się piło, więc jakby mm, dało mi to do myślenia, że ci ludzie są, że ja mogę być szczęśliwa, że, że mi się wydawało, że ja żyję i że chyba życie się zaczyna dopiero teraz i tak naprawdę mm, ja się o tym przekonuję na co dzień i naprawdę dzieją się cuda, ale te cuda się dzieją pod warunkiem, że ja działam i teraz tak Żebym ja mogła działać, musieliśmy, musiałam przejść przez te kroki. I krok czwarty, piąty to jest krok takiego prawdziwego działania, bo pierwsze trzy kroki są krokami bardziej technicznymi. Tutaj czwarty i piąty krok trzeba było rzeczywiście usiąść yy, i wypisać, yy, cofnąć się do swojej przeszłości, co yy, dla niektórych może być bolesne. Myślę, że dla większości z nas może być bolesne i nikt się nie chce w tym grzebać. Ale jeśli pragniemy być trzeźwi, to, no to musimy do tego wrócić, tak? Do tych rozgrzebać kilka ran. Po to tylko, żeby potem było lepiej. I mi się naprawdę po kroku ósmym, jak wypisałam sobie listę osób, które ja skrzywdziłam, gdzie mi się wydawało, że ja nikogo nie skrzywdziłam, no bo przecież piłam sama, piłam w, w domu. Ostatnie lata mojego picia to jest samotne picie. A, więc o co chodzi w ogóle? Przecież ja nikogo nie skrzywdziłam, więc musiałam naprawdę wejść, wejść bardzo, bardzo głęboko, żeby stwierdzić, że e, przecież moi rodzice, przecież moi e, współpracownicy, m, moja jakaś tam szefowa, szef, e, sąsiad, e, no, no trochę się tego nazbierało e, i... E, i jednak się okazało, że tych osób trochę jest, tak? I mało tego, tych osób trochę jest, i teraz trzeba się z tym rozliczyć, tak? I trzeba pomodlić się o tą gotowość. Ja powiem Wam tak, ja jeszcze nie skończyłam yy, robić wszystkich yy, dziewiątek swoich, natomiast z każdą osobą, yy, którą przeproszę i poproszę o, o zadośćuczynienie, o możliwość zadośćuczynienia, ja czuję ten ogromny ciężar, który ze mnie spada i czuję, że się rozliczam tak naprawdę ze swoją przeszłością i czuję, że, że rozliczam się z siłą wyższą i że jestem to winna tym osobom, ale też widzę, że te osoby, które, które wydawało mi się, że, ja, że oni mnie skrzywdzili, że tak naprawdę ja też nie jestem bez winy i to jest takie właśnie też uwalniające, dlatego że... Ja się czułam wcześniej poszkodowana, pokrzywdzona, bo ten mi zrobił to, potraktował mnie tak, powiedział, to nie myślałam wtedy co, czym ja mogłam się do tego przyczynić, więc fajne jest to rozli możliwość rozliczenia się z sobą, z siłą wyższą i to daje niesamowitą ulgę. I ja powiem tak, ja jak zrobiłam program, a zrobiłam go, tak jak mówiłam, dość szybko, to nie poczułam od razu tej ulgi. To we mnie gdzieś tam, dopiero to do mnie przychodzi i cały czas, cały czas gdzieś tam to we mnie pracuje. I co jest fajne? Fajne jest to, że tą, ten krok ósmy możemy robić każdego dnia i się rozliczać na bieżąco. I y to jest mega ważne, żeby pamiętać o tym na koniec dnia, żeby, żeby w kroku dziesiątym zrobić to, to, to całe rozliczenie i, i pomyśleć o tym, kogo mogliśmy skrzywdzić i, i jak najszybciej tej osobie gdzieś tam wybaczyć i postarać się poprosić o zadośćuczynienie, bo my przecież nie możemy trzymać w sobie urazy, tak? Bo to, jest, to nas zabija, to mnie zabija, ja to już wiem, rozumiem. I no i y, staram się naprawdę y, tutaj tak jak moja sponsorka mi powiedziała, y, staram się być uczciwa, trzeba być uczciwym przede wszystkim wobec siebie, nawet nie sponsorki, tak, bo to nawet nie o to chodzi. Y, trzeba być uczciwym przed samym sobą i to jest najważniejsze. Y, ja dzisiaj, dzisiaj naprawdę odkryłam, dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj Odkrył, odkrywam cały czas nowe, nowe rzeczy i nowe sposoby, nowe narzędzia. Zaczynam mm, naprawdę robić tak, jak y, mówiła mi sponsorka, y, czyli y, co mi ratuje jakby dzień. Y, jeżeli się coś dzieje, rzeczywiście usiąść, y, pomodlić się, dzwonić do alkoholiczek, dzwonić do alkoholików. Ja zaczynam dopiero teraz tak naprawdę stosować te narzędzia w 100%. i ja widzę, jak to działa. I to jest coś niesamowitego. Um, ja wygrałam życie. Ja, nie, ja myślałam, że, że pijąc ja po prostu jestem najlepsza, najpiękniejsza, najmądrzejsza e, e, i że, że to jest życie. Natomiast teraz, teraz, od kiedy się uczę życia na nowo, to w ogóle ja, ja jestem tak zadowolona i się cieszę, że mimo wszystko ja mam 40 lat, zaczynam żyć od nowa, ale i tak się cieszę, że w porę, w miarę, w porę się po prostu z... ogarnęłam i no i co z tego, że mam 40 lat? <śmiech> Jeszcze mam życie przed sobą. Jestem naprawdę wdzięczna za tą wspólnotę, za Was. W ogóle Discord też chciałam to powiedzieć, że na co dzień mi ratuje życie ja codziennie walczę o swoje życie, bo codziennie moje emocje yy, są... Yy, ja jestem nadwrażliwą osobą, tak jak chyba większość z nas, więc ja muszę codziennie słuchać, kim ja jestem, przypominać sobie. Yy, więc ja wchodzę o 8 rano na meeting, wchodzę o 20 na meeting lub o 21.30, wtedy, kiedy mogę. Yy, bo ja muszę sobie codziennie przypominać o tym, że jestem alkoholiczką. Nie ma od tego wakacji. Nie ma od tego przerwy. Musimy, musimy to robić, żeby zostać trzeźwym. To jest choroba śmiertelna. Raz w tygodniu chodzę na meeting stacjonarny i, i uważam, że te meetingi stacjonarne też, też są fajne, bo wtedy można sobie porozmawiać z tymi osobami w cztery oczy. Tutaj na Discordzie, Discord w ogóle podczas moich dwóch tygodni obsesji z, z piciem, to też no, no ratował, mi, ratował mi życie, bo ja wtedy nie wiedziałam, co mam robić z czasem. E, męczyłam się sama ze sobą, więc ja po prostu włącza, włączałam meeting po meetingu i po prostu was słuchałam e, i wsłuchiwałam się w każdą speakerkę, w każdą wypowiedź, e, e, w każde doświadczenie i, i z, z, wyciągałam z tego coś, co, co mogłam dla siebie czasami to było jedno zdanie z wieloma rzeczami się nie zgadzałam na początku nie zgadzałam się z tym, że jest Bóg a teraz zaczynam dzień od tego, że z Nim rozmawiam i z, z Nim też rozmawiam na koniec dnia więc to wszystko do mnie przyszło, ale późno nie tak jak niektórzy, niektórzy mają szybciej, inni mają wolniej ja mam wolniej i ja się nie wstydzę tego powiedzieć. Długo, długo po programie to zaczęło do mnie przychodzić, ale jestem wdzięczna, że w ogóle przyszło i że widzę postęp i widzę, i widzę że się rozwijam. Także chyba to by było na tyle. Nie za bardzo się przygotowałam dzisiaj do tej speakerki, ale mam nadzieję, że że no, podzieliłam się tak jak umiałam swoim doświadczeniem na ten moment. Jeżeli są jakieś pytania, to zapraszam. No i to chyba wszystko. Dziękuję.